Wolna Europa. Los wolnej Polski. 1 stycznia 1988 roku komunikat Polskiej Agencji Prasowej o zaprzestaniu zagłuszania Radia Wolna Europa i innych polskojęzycznych stacji zagranicznych. W lutym wiece protestacyjne w zakładach pracy po wprowadzeniu drastycznych podwyżek cen podstawowych artykułów żywnościowych. Konflikt z NRD na tle rozgraniczenia wód Zalewu Szczecińskiego. Marcowe protesty studentów żądających legalizacji NZS-u. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza doprowadziła w kwietniu i maju do fali strajków m.in. w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej, także z żądaniami legalizacji Solidarności. Władza użyła siły do pacyfikacji huty. Lipcowa wizyta radzieckiego gęseka Michaiła Gorbaczowa w Warszawie. Twórca pierystrojki i własności nie ustosunkował się do doktryny Breżniewa, ograniczającej suwerenność państw w bloku wschodniego. Ustawa o służbie zastępczej poborowych. W sierpniu wzrost niepokojów społecznych, kolejna fala strajków i zamieszki uliczne na Śląsku i na Wybrzeżu. 31 sierpnia 1988 roku w czasie spotkania Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem zostaje wysunięta koncepcja spotkania przy okrągłym stole. We wrześniu wniosek OPZZ o wotum nieufności dla rządu. Igrzyska Olimpijskie w Seulu, a w Magdalence w Ośrodku Konferencyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych seria spotkań Wałęsa Kiszczak, która konkretyzuje warunki obrad Okrągłego Stołu. Mieczysław Rakowski premierem po Zbigniewie Messnerze. Ministrem Przemysłu Mieczysław Wilczek. Decyzja rządu o postawieniu Stoczni Gdańskiej w stan likwidacji. Względy ekonomiczne. Listopad. Premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher w Polsce. Krzysztof Kieślowski z nagrodą Feliksa, europejskiego Oscara za krótki film o zabijaniu. Telewizyjna debata Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. W grudniu powstał ponad 100-osobowy Komitet Obywatelski przy Lechu Wałęsie, złożony z intelektualistów i związkowców. Cel – wsparcie przygotowań do okrągłego stołu. Podczas pierwszej części 10 plenum KC PZPR z Biura Politycznego odeszło sześciu członków przeciwnych porozumieniom z opozycją. Sejm wprowadza pakiet ustaw gospodarczych, w tym o działalności gospodarczej wolnej i dozwolonej dla każdego na równych prawach, także z udziałem kapitału zagranicznego. 1 stycznia 1989 roku zniesienie kartek na benzynę, talonów na samochody i kwitów na węgiel. Druga część dziesiątego plenum partii przyjęła stanowisko w sprawie pluralizmu politycznego i pluralizmu związkowego. W niewyjaśnionych okolicznościach zostają zamordowani dwaj księża Stefan Niedzielak z Warszawy i Stanisław Suchowolec z Białego Stoku. Kolejna tura rozmów w Magdalence. Ustalono, że rozmowy Okrągłego Stołu rozpoczną się 6 lutego w Warszawie. Trwały do 5 kwietnia i zakończyły się podpisaniem porozumienia w podstawowych dla kraju kwestiach, w tym o czerwcowych wyborach. Nie brakowało tu różnic zdań. Nie ma już mowy o handlu między różnymi stronami. Negatywnie Okrągły Stół oceniły KPN, Solidarność Walcząca, Ruch Wolności i Pokój. Sejm ponownie ustanowił 11 listopada świętem narodowym. Od marca legalny obrót dewizami powstały pierwsze kantory. W kwietniu kierownictwo Solidarności powierza Komitetowi Obywatelskiemu patronat nad kampanią wyborczą. Rada Państwa wyznaczyła termin wyborów na 4 czerwca. Wprowadzenie do Konstytucji Urzędu Prezydenta i Senatu. Ponowna rejestracja NSZZ Solidarność jako organizacji ogólnopolskiej. Legalizacja Solidarności Rolniczej. Spotkanie Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, sekretarz generalny ONZ w Polsce, Jerzy Urban, prezesem radia i telewizji. W maju strajki i akcje ostrzegawcze w kopalniach. Ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej, która miała wspierać kandydatów Solidarności w wyborach. Intensywna kampania wyborcza przyniosła zdjęcia z Lechem Wałęsą, tak zwanej drużyny Wałęsy, poparcie ludzi kultury, także gwiazd z zagranicy jak Jane Fonda i Yves Montaon. Jej motto nie ma wolności bez solidarności. W Krakowie zamieszki zorganizowane przez radykalne organizacje studenckie i pikieta konsulatu radzieckiego. Sejm przyjął ustawy regulujące status kościoła katolickiego, wznowienie tygodnika Solidarność. Ugrupowania odrzucające okrągły stół, wśród nich Solidarność Walcząca, wezwały do bojkotu wyborów.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 Witam serdecznie dzisiaj. Z trudem pani redaktor mogła nadążyć za tym tempem wydarzeń, to które skumulowały się rzeczywiście w 88. i 89. To prawda, panie profesorze. Czyli teraz mogę powiedzieć wiatr wolności? Na pewno, tak. Wiatr wolności z różnych zresztą kierunków wiejący to jest efekt konsekwentnej polityki administracji prezydenta Reagana, która właściwie już przestała oddziaływać bezpośrednio na sytuację światową, bo Ronalda Reagana zastępuje prezydent Bush, ale to jest niewątpliwie jeden z symboli, mówię o Ronaldzie Reaganie, opozycji wobec systemu komunistycznego, wobec, jak to określił sam Reagan, sowieckiego imperium zła, tej opozycji, która wymusiła zmiany w końcu. Twardą polityką przykręcania śruby zarówno w wyścigu zbrojeń, jak i w propagandowej wojnie z reżimem komunistycznym. Wygrywając przede wszystkim klęskę Związku Sowieckiego w kolonialnej wojnie w Afganistanie. I jednym ze skutków tej defensywy było także poluzowanie żelaznej wcześniej obręczy, która krępowała kraje Europy Wschodniej. Z drugiej strony ten wiatr wolności wieje także właśnie ze wschodu bo Michał Gorbaczow zmuszony przez taką, a nie inną politykę Reagana, ale także przez kompromitację i niewydolność własnego systemu i narastający kryzys gospodarczy. To z kolei jest wynik no, dramatycznego spadku cen ropy naftowej. Troszkę to jest też zresztą efekt polityki Reagana, który wymógł na swoich sojusznikach z Arabii Saudyjskiej zwiększenie wydobycia ropy naftowej i spadek w związku z tym cen tego paliwa. I w ten sposób Gorbaczow no, nie mógł zrealizować ambitnych celów od budowy gospodarczej, i społecznej prężności systemu sowieckiego, a przeciwnie brnął od jednego kryzysu do drugiego w wewnętrznej polityce sowieckiej. Dlatego wizyta w Polsce, o której pani redaktor wspomniała, ta już druga wizyta Gorbaczowa, taka triumfalna z lipca 1988 roku, w pewnym sensie ujawnia tę gotowość Gorbaczowa do pewnych ustępstw w sprawie stosunków polsko-sowieckich. Sam fakt, że na spotkaniu z intelektualistami na Zamku Królewskim w Warszawie w lipcu 88 roku mogło paść z ust rektora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ojca profesora Alberta Krompca. Pytanie o katyń i oczywiście wykrętna odpowiedź Michała Gorbaczowa nie daje satysfakcji, ale oznacza jedno. Nie ma już mowy o pełnym powrocie do systemu absolutnego kłamstwa. Nie ma mowy o tym. To Niemcy wkrótce, potem Gorbaczow podejmie decyzję o tym, ażeby uznać przynajmniej częściową odpowiedzialność za katyń, przypisując ją wyłącznie narzędziu władzy politycznej Związku Sowieckiego, czyli NKWD. Nie zgadza się jeszcze na ujawnienie prostego faktu, że ktoś wydał rozkaz polityczny do wykonania tej zbrodniczej operacji i że tą instytucją była najwyższa władza Związku Sowieckiego, czyli Politbiuro na czele ze Stalinem. A więc takie półprawdy, które jednak możemy potraktować jako duży krok naprzód w stosunku do kłamstw. Przypomnę tutaj środowisko zalegalizowanej przez Jerzego Urbana, Republiki, głoszącego tzw. neorealizm środowiska publicystów warszawskich. Lider tego środowiska, Marcin Król, jeszcze w 1986 roku w wydanej przez siebie książce przez wydawnictwo emigracyjne w Paryżu, podróż romantyczna głosił tezę, że nigdy i za nic nie zmusi się Związku Sowieckiego do przyznania prawdy o zbrodni katyńskiej i w związku z tym nie należy się o to upominać, bo to nie ma sensu. No, dwa lata później Gorbaczow na Zamku Królewskim w Warszawie nie daje tak wyraźnej odpowiedzi, że Związek Sowiecki nie przyzna się do tej zbrodni i rzeczywiście to przyznanie wkrótce następuje. A więc to są choćby te symboliczne przejawy powiewu wolności ze wschodu również, Podobnie jak kwestia, którą pani redaktor poruszyła we wprowadzeniu do naszej dzisiejszej audycji, przypominając inne pytanie. O doktrynę Breżniewa, czyli doktrynę ograniczonej suwerenności państw bloku wschodniego na rzecz Związku Sowieckiego. I to jest rzeczywiście bardzo symbolicznie ważne pytanie, bo przypomnijmy, że doktryna Breżniewa została ogłoszona w Warszawie na piątym Zjeździe PZPR w 1968 roku. Mówiła ona wprost o prawie Związku Sowieckiego i jego podporządkowanych sojuszników do interwencji w każdym kraju bloku sowieckiego, gdzie zagrożona zostaje władza partii komunistycznej, co w 1968 roku, jak wiadomo, wykonano w postaci brutalnej interwencji wojskowej w Czechosłowacji. A teraz, w 1988 roku, 20 lat później, kolejny sekretarz generalny KCKPZR nie mówi już, że ta doktryna jest... Nadal ważna, że nadal istnieje prawo do militarnej interwencji w kraju, gdzie no, pojawiają się choćby reformy takie, o jakich dyskutuje się już otwarcie w Polsce, ale znów, tak jak w sprawie Katynia, udziela wymijającej odpowiedzi, a więc oznacza to może jeszcze nie otwarcie zielone światło dla reform, ale przynajmniej światło pomarańczowe. Uwaga, za chwilę będzie można. Choć oczywiście można sobie wyobrazić, że to pomarańczowe światło zmieni się w czerwone, w znak stopu reform. Między tym szantażem ewentualnego przemienienia znaków nakazu i zakazu z Moskwy idących, a nadzieją na to, że zmiany są już nieodwracalne, że klęska systemu sowieckiego jest już nieodwracalna, mieści się cała pełna sprzeczności w istocie dynamika przemian w Polsce w 1988 i 89 roku. Zwolennicy radykalnej zmiany będą mówili, ten system się zawali niewątpliwie i w związku z tym nie ma co wchodzić z nią w żadne układy. Zwolennicy układów natomiast będą mówili, korzystajmy z tej chwili, kiedy można jeszcze rozmawiać, kiedy zgadzają się na to ci, którzy mają w ręku wojsko, milicję i za którymi stoi Związek Sowiecki, bo za chwilę mogą zmienić zdanie. Co wtedy? Więc bierzmy, co dają. To są jakby dwie strony, Sporu, który wtedy przetaczał się przez polską opozycję i który w pewnym sensie do dzisiaj jest żywy wśród historyków tamtego czasu. Proszę Państwa, coś z cyklu nowości, głasność, Pirystrojka. Ale przyzna pan profesor, że była taka atmosfera, korzystajmy z tego, że jest nowy gęsek, inny gęsek niż. Ci, którzy byli do tej pory szefami Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. Stąd Andrzej Rosiewicz śpiewał Gorbaczowowi. Michał, Michał, ta piosenka dla Ciebie, Sztopy nowe reformy, tak nawiął Ty do kajsa. Michał, Michał, Ty postroisz nowy mil. Nie angielski, nie francuski, no Ty ruski bahaty. Oj, oj, mama, kruszyca Zimba, matuszka Rosja, rodzina Ale rzeczywiście tak było i myślę, że dla wielu ludzi no niekoniecznie z sympatią odnoszących się do Związku Sowieckiego patrzyło na Gorbaczowa jako na jednak korzystną odmianę w stosunku do jego poprzedników. Przypomnijmy, że 88 rok. To był jeszcze czas, kiedy wydawało się, że Gorbaczow no, nie ma wiele krwi na rękach. Owszem, były stłumione gdzieś tam zamieszki daleko w Kazachstanie, ale mało kto o nich wiedział w Polsce. A dopiero krwawe wydarzenia, w których decyzje wydawane przez Gorbaczowa będą pociągały za sobą śmierć wielu ludzi, Nastąpią w 89 i 90 roku Armenii, Azerbejdżanie na Litwie za pomocą wojska, a więc w 88 roku w lipcu, kiedy jeszcze tego nie było, wydawało się, że Gorbaczow to rzeczywiście no, taki dobry wujcio, pozwalając na pewną pluralizację systemu politycznego i w samym Związku Sowieckim stanie się to w 89 roku, no i w Polsce. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza w naszym kraju jest przyczyną wieców, strajków, zamieszek. Ostatecznie 31 sierpnia 1988 roku doszło do spotkania Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem i zostaje wysunięta koncepcja spotkania przy okrągłym stole. Te dwa słowa oraz słowo kolejne Magdalenka to są kluczowe słowa 1988 roku, panie profesorze? Na pewno bardzo ważne słowa. Ciekawa jest droga do tej koncepcji, szybko bardzo przemierzana już w 1988 roku. Ale nie prosta, kręta droga. Już w styczniu 1988 roku Józef Czyrek i Stanisław Ciosek, najbliżsi polityczni współpracownicy Jaruzelskiego w kierownictwie partii, spotykają się z przedstawicielami środowisk katolickich gotowych do rozmów z Andrzejem Wielowiejskim, Andrzejem Stelmachowskim, przedstawicielami warszawskiego Kiku do pewnego stopnia przynajmniej, by rozmawiać o o warunkach brzegowych podjęcia takich rozmów, w których można byłoby rzeczywiście podzielić się odpowiedzialnością za sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Kiedy wiadomo już, że podwyżki będą, bo gospodarka bez tego nie, nie jest w stanie dalej funkcjonować i że odpowiedzią na podwyżki na pewno będą strajki. I w lutym, już w następnym miesiącu, w 1988 roku w nowo utworzonym czasopiśmie Konfrontacje, to już jest legalne czasopismo, Bronisław Geremek, najważniejszy chyba wtedy polityczny doradca Lecha Wałęsy, ogłasza tekst, którym proponuje pakt antykryzysowy, używa takiego określenia, który miałby połączyć przedstawicieli gotowej do rozmów części opozycji z liberalną, jak to wtedy nazywano, częścią władz partyjnych. Ta koncepcja paktu antykryzysowego mówiła jasno, że pluralizm związkowy i społeczny powinien być wprowadzony, a więc no jakaś forma związku zawodowego innego niż OPZZ. I że ta nierządowa strona powinna mieć także reprezentację ustrojową, polityczną w postaci drugiej izby parlamentu. Tak to Bronisław Geremek wtedy konstruował, a więc jakaś namiastka senatu, w której mieliby się znaleźć, zostaliby do niej dopuszczeni przedstawiciele opozycji. W zamian za uznanie przewodniej czy wyłącznej politycznej roli PZPR i sojuszu ze Związkiem Sowieckim. Tego rodzaju ostrożna, bardzo ostrożna koncepcja zderzyła się z rzeczywistością, jaką wyznaczały protesty przeciwko wprowadzonym podwyżkom. Protesty pobudzone także przez nadzieję zmian. Najpierw te protesty studenckie, bardzo brutalnie tłumione przez ZOMO, no a potem koniec kwietnia i początek maja fala strajków, które zaczęły się w Bydgoszczy i Nowrocławiu, a przetoczyły przez wielkie Zakłady pracy takie jak Nowa Huta, Huta Stalowa Wola, Stocznia Gdańska, gdzie tysiące ludzi przystąpiło do strajku. To nie było oczywiście tak jak w sierpniu 80 roku, to nie była cała Polska, ale był to dość silny strajk, by wstrząsnąć poczuciem stabilności w reżimu generała Jaruzelskiego. I wtedy właśnie naturalne było, że może pojawić się na stole ta oferta rozmów. Tyle, że władze chciały zademonstrować, że będą rozmawiać z pozycji siły i zareagowały na strajki bardzo brutalną interwencją, szczególnie w Krakowie, w hucie Lenina. Ten pokaz siły zmusił także stoczniowców w Gdańsku, których mniejszość tylko przystąpiła do strajku, do rezygnacji z tej formy protestu i Lech Wałęsa razem z towarzyszącym mu doradcą Tadeuszem Mazowieckim opuścił. Stocznie, no w pewnym sensie w atmosferze przegranej 10 maja 1988 roku. A więc to było jakby takie siłowanie po obu stronach, na jakich warunkach przystąpimy do rozmów, bo niemal wiadomo było, że, że te rozmowy się odbędą. Druga fala strajków nastąpiła w sierpniu po wizycie Gorbaczowa, jeszcze większa, brało w nich udział ponad 150 tysięcy robotników. Najważniejszym postulatem protestujących była relegalizacja Solidarności. Jasne było, że następnej takiej fali strajków system nie wytrzyma. I to sprawiło, że generał Kiszczak, któremu Jaruzelski powierzył zorganizowanie tych rozmów, wystąpił w telewizji, zgłaszając gotowość do ewentualnych rozmów z przedstawicielami, jak to określił, różnych środowisk społecznych. Pytanie było... Co to za środowiska społeczne będą? Już w maju 88 roku główny negocjator PZPR ze środowiskiem Związków Zawodowych Stanisław Ciosek, spotykając się z przedstawicielem środowisk katolickich Andrzejem Wielowiejskim, wyraził ewentualną zgodę do dopuszczenia do rozmów samego Wałęsy, ale pod warunkiem właśnie zakończenia strajków. Od tej pory, czyli od maja 88 Wałęsa jest już brany pod uwagę przez władzę jako partner. 31 sierpnia rozmowa Kiszczak-Wałęsa w obecności świadka ze strony kościelnej arcybiskupa Dąbrowskiego, sekretarza episkopatu ma miejsce otwierając już ostatni etap drogi do okrągłego stołu. Dziś mówimy o sytuacji w Polsce od stycznia 1988 roku do czerwca 1989 roku. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Od września rozpoczynają się spotkania Wałęsa Kiszczak w Magdalence po to, by doprecyzować reguły gry podczas okrągłego stołu. Jednocześnie dochodzi do przetasowań. Mieczysław Rakowski zostaje premierem po Zbigniewie Messnerze, ministrem przemysłu Mieczysław Wilczek. No a rząd podejmuje decyzję o postawieniu Stoczni Gdańskiej w stan likwidacji i podaje jako powód względy ekonomiczne, czy to tak na starcie... Dobre decyzje, panie profesorze? No to właśnie jest swoista dyplomacja, w cudzysłowie dyplomacja, bo to jest dość prymitywny jej rodzaj, taki, w którym próbuje się zastraszyć z drugą stronę nieuchronnych już rozmów pokazem siły. Wprost o tym pisze zresztą w swoich dziennikach Mieczysław Rakowski. Wtedy mianowany premierem, że taka była jego intencja, pokazać siłę tej władzy, że ona jeszcze nie kona, że jeszcze jest zdolna nie tylko ukąsić, ale symbolicznie sponiewierać partnera, który nie przestaje być przeciwnikiem. Stąd decyzja o likwidacji Stoczni Gdańskiej. Wiadomo było, jakie ono znaczenie ma symboliczne dla Solidarności i użycie tego pretekstu, że nie da się już jej uratować gospodarczo, szkoda na nią pieniędzy, miało dodatkowo jakby obrazić miliony zwolenników Solidarności, pokazanie przez ekipę Jaruzelskiego, że tylko na takich warunkach z pozycji naszej siły będziemy z Wami, czyli z Wałęsą negocjować. W listopadzie Polskę odwiedziła premier Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher. Kobieta premier sukcesu, która poradziła sobie z kopalniami, napięciami społecznymi. Czy miała też przywieźć przepis na to, jak polski rząd ma sobie poradzić z rozwiązaniem tego węzła gordyjskiego, krajowego węzła gordyjskiego? No raczej wręcz odwrotnie. To z kolei był pokaz siły strony solidarnościowej, bo Margaret Thatcher zażyczyła sobie spotkania z Lechem Wałęsą, symbolicznie jako przywódcą Solidarności, wciąż jeszcze przecież nierelegalizowanej. I to był warunek jej przyjazdu do Warszawy, a więc wyraźnie pokazywała żelazna premier że Solidarność jest tak samo ważnym partnerem z punktu widzenia rządu Wielkiej Brytanii jak oficjalna władza w Warszawie, władza generała Jaruzelskiego. To niewątpliwie było umocnienie strony Solidarnościowej. Był to oczywiście paradoks, bo w Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher przede wszystkim zdobyła sławę, taką o jakiej pani redaktor wspomniała, to znaczy takiego szefa rządu, który jest w stanie rozprawić się ze związkami zawodowymi, rzucić je na kolanach, a nawet pozbawić dzieci szklanki mleka bo dzisiaj chyba z tego tytułu jest Margaret Thatcher szczególnie źle pamiętana w Wielkiej Brytanii, że w walce z tym niepotrzebnym rozdawnictwem, socjalem, jako reprezentantka liberalnego w sensie gospodarczym rządu walczyła i nie tylko położyła na łopatki związki zawodowe w Wielkiej Brytanii, ale także pozbawiła dzieci uboższe owej szklanki mleka. A więc ta krwawa Margaret, mówię to oczywiście w cudzysłowie, jako jeden z tych, którzy sympatyzowali bardzo wtedy z Margaret Thatcher jako jedną z głównych postaci walki z komunizmem w latach osiemdziesiątych, ale ta przedstawiana także w naszej perelowskiej prasie jako krwawa premier Wielkiej Brytanii, antysocjalistyczna siła numer dwa obok Ronalda Reagana, no nagle zjawia się w Warszawie i Gdańsku by zademonstrować no nie tylko uznanie dla generała Jaruzelskiego, ale raczej zademonstrować, że nie będzie że tak powiem, miejsca dla Polski w normalnej Europie, jeżeli nie zostanie relegalizowana solidarność. To była po prostu automatyczna odpowiedź na ten gest. Nie da się wymazać stoczni Gdańskiej z polskiej historii, z polskiej polityki, nie da się wymazać solidarności. Minęły lata, inna sytuacja. Troski pozostały te same. Co to jest? To są kłopoty dnia codziennego. Pluralizm w świecie, we wszystkich sprawach, ekonomicznych, społecznych i politycznych, sprawdził się. Idziecie krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. Polskę stać na przyspieszenie. Tak, o właśnie o to chodzi. Ale jeśli pan będzie spójnie. miał monopol, a ja, ja nie będę miał prawa życia, no to wybacz pan. A co miała wykazać, pokazać telewizyjna debata Lecha Wałęsy z Alfredem Miodowiczem? Starcie dwóch przywódców związkowych. Co prawda we wrześniu OPZZ złożył wniosek o wotum nieufności dla rządu, ale przecież nie przechylał się na jasną stronę mocy. Miodowiczowi i OPZZ-owi chodziło o uwiarygodnienie własnej pozycji, że jest autentyczną siłą związkową, niezależną od władz i że właśnie w konfrontacji z odradzającą się Solidarnością, czyli z Lechem Wałęsą, nie powinni występować przedstawiciele władz formalnie, tylko drugi alternatywny, równorzędny wobec Solidarności, jak postarał się Miodowicz pokazać, Związek Zawodowy. No cóż, dobrze podsumował tę debatę arcyrealista Sędziwy polityk katolicki Stanisław Stomma, który powiedział, że Wałęsa wygrał zdecydowanie, ale miał zadanie bardzo ułatwione, bo miał rację. No cóż, Wałęsa w tamtym starciu na pewno miał rację i na pewno je wygrał. To widziała cała Polska i cała kalkulacja Miodowicza, by uwiarygodnić związki zawodowe. Kalkulacja zaakceptowana, choć może nie zupełnie entuzjastycznie przez rząd Rakowskiego. I Jaruzelskiego, ta kalkulacja legła w gruzach. W istocie ta debata była gwoździem do trumny, przynajmniej w tamtym momencie dla OPZZ-u i bardzo dźwignęła autorytet Wałęsy w tym momencie, no bo to starcie wygrał. Nadal toczyły się w Magdalence rozmowy Solidarności z rządem, a w biurze politycznym PZPR walka między tymi, co chcą i tymi, którzy nie chcą rozmawiać z opozycją, czy do okrągłego stołu mogło nie dojść, czy jednak ci, którzy go bardzo chcieli po stronie rządu, wiedzieli, że do niego doprowadzą? Przewaga, gdy idzie o realne możliwości sprawowania władzy, była zdecydowanie po stronie Jaruzelskiego i Kiszczaka i twardogłowi, czy mniej elastyczni opozycjoniści wewnętrzni wobec ich polityki w Komitecie Centralnym PZPR byli tacy jak najbardziej i to widzimy z stenogramów posiedzeń plenów KC rozgrywających się w tych dramatycznych miesiącach, że te wątpliwości, czy rzeczywiście ustępować Solidarności, jak daleko ustępować, były jasno formułowane. Oni byli słabsi. Wiadomo było, że władza PZPR nie utrzyma się bez podzielenia odpowiedzialnością za no już dramatyczny wręcz kryzys gospodarczy. Jaruzelski to rozumiał, Kiszczak to rozumiał, no niektórzy twardogłowi towarzysze tego nie rozumieli. Oczywiście do rozmów okrągłego stołu mogłoby nie dojść, gdyby zbojkotowała je strona opozycyjna. I taka możliwość też przecież, no nie tylko teoretycznie, ale praktycznie istniała. Przypomnijmy, że kiedy zaczyna się... Ten ostatni etap same rozmowy Okrągłego Stołu, 6 lutego 1989 roku. Cztery tygodnie później w Jastrzębiu zaczyna się kongres opozycji antyustrojowej z udziałem KPN, Solidarności Walczącej, Ruchu Wolności Pokój, jednego z odłamów PPS-u. Większość uczestników kongresu zostaje aresztowana, ale sygnał jest jasny. Ci, którzy zgadzają się na rozmowy z reżimem Jaruzelskiego nie reprezentują całego obozu antykomunistycznego, całego obozu dawniej Solidarnościowego. Reprezentują tylko część, część ugodową. Nie ma mandatu ogólnopolitycznego wynikającego z dziedzictwa opozycji antykomunistycznej w Polsce do takich rozmów. Ten niewątpliwie zupełnie niedemokratyczny charakter delegacji, która została wybrana do rozmów okrągłego stołu który wynikał po prostu z nominacji przez Lecha Wałęsę Komitetu Obywatelskiego w grudniu 1988 roku. 135 osób nominowanych de facto przez grupę składającą się z Jacka Kuronia, Adama Michnika i Bronisława Geremka. Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego został mianowany, a więc faktycznym kierownikiem jego prac Najbliższy współpracownik tej trójki, Henryk Wujec, to wszystko razem pokazywało, że no, ludzie nominowani do Komitetu Obywatelskiego nie mają żadnego mandatu społecznego czy demokratycznego innego niż właśnie nominacja odgórna przez grupę doradców, bardzo powiedziałbym jednolitych ideowo w tym momencie otaczających wówczas Lecha Wałęsę. I w związku z tym nawet ludzie także nastawieni na rozmowy, na jakąś formę rozmów wtedy z władzami jak choćby Tadeusz Mazowiecki, czy Aleksander Hall, przywódca Ruchu Młodej Polski, dystansują się wobec układu tej opozycji koncesjonowanej, można tak powiedzieć, przez generała Kiszczaka do rozmów przy okrągłym stole i domagają się poszerzenia tej reprezentacji politycznej opozycji, która miałaby znaleźć się w przyszłym Sejmie, która miałaby reprezentować Polskę nie PZPR-owską. Ale ich apele, podobnie jak apele bardziej stanowczych krytyków rozmów okrągłostołowych, jak Jan Olszewski, nie znajdują skutecznego echa. I to jest powód, dla którego no nawet Tadeusza Mazowieckiego, zwróćmy uwagę, czy właśnie Aleksandra Hala, czy Jana Olszewskiego, zabraknie w tym ostatecznym kształcie układu okrągłostołowego i reprezentacji nazwanej już przez panią redaktor słusznie, zgodnie z historycznymi źródłami z tamtej epoki, drużyną Lecha Wałęsy. Nie wszyscy chcieli być w drużynie Lecha Wałęsy. Chcieli reprezentować różne koncepcje politycznej opozycji wobec władzy PRL-u. Ten spór był bardzo wyraźny. Oznaczał, że no nie cała zjednoczona opozycja staje przeciwko władzy PZPR-owskiej, ale rozmawiają ze sobą część tej władzy nastawiona na taktyczny kompromis i część opozycji wybrana przez władzę PZP roską do tych rozmów, która warunki tych rozmów akceptuje. Czesław Kiszczak powiedział między innymi: Nie brakowało tu różnic zdań, gorących polemik, a nawet ostrych spięć. Mówił Lech Wałęsa. Dziewięć tygodni rozmów pozwoliły nam dojść do przekonania, że nie ma już mowy o handlu między różnymi stronami, ale tylko o wielkim ryzyku, które ponoszą wszyscy odpowiedzialni za Polskie. Obrady Okrągłego Stołu trwały, jak pan profesor powiedział, od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku. Krytycy Okrągłego Stołu uważają, że władza dogadała się z tą częścią opozycji, jak ją pan nazwał, koncesjonowaną. Władza dogadała się na swoich warunkach, ale czy niezaprzeczalnym sukcesem tego dogadania są wybory ogłoszone na czerwiec? Oczywiście efekty Okrągłego Stołu można oceniać na pewno z różnych punktów widzenia i nie sposób zaprzeczyć, że wynikiem rozmów nie był scenariusz, jaki zaplanował Jerzy Urban z Czesławem Kiszczakiem czy generałem Pożogą. Bo założenie, jakie towarzyszyło tym rozmowom ze strony władz było takie, że zostaną ustalone pewne warunki korzystne dla, dla obozu władzy, które rzeczywiście ostatecznie znalazły się w postanowieniach Okrągłego Stołu. Te najważniejsze polityczne warunki, które mówiły o tym, że strona opozycyjna, nazwijmy to tak, ma do dyspozycji 165 mandatów na 460 dostępnych w Sejmie. Do pełnego obsadzenia w swobodnych wyborach będą tylko mandaty w nowo utworzonej Wyższej Izbie Parlamentu, czyli w Senacie pozbawionej takiego znaczenia politycznego jak Sejm. A więc wolne wybory będą tylko do Senatu, choć mają one mniejsze znaczenie polityczne, natomiast kluczowej dla wszelkich dalszych decyzji politycznej i w Sejmie, PZPR i jego sojusznicy, czyli ZSL i SD, mają zapewnioną zdecydowaną większość. No, cały ten scenariusz zakładał, że jednak ta opozycja, która uzyska oczywiście w zamian za zgodę na ten układ relegalizację Solidarności że nie obsadzi wszystkich tych miejsc, znaczy, że nie zdobędzie prawie 100% mandatów w Senacie, ani też nie wykorzysta w pełni tego limitu miejsc przewidzianych dla niej w Sejmie. Tymczasem okazało się, że rozczarowanie, znużenie, zniechęcenie do władzy komunistycznej, którą symbolizował Jaruzelski i Kiszczak w 1989 roku, brak nadziei na to, że ta władza może przeprowadzić Polskę przez kryzys gospodarczy, sprawiło, że Delegacja Solidarnościowa, drużyna Lecha Wałęsy, otrzymała entuzjastyczne poparcie w tych granicach, jakie wynikały z samej frekwencji, dość niskiej, co też odzwierciedla to zmęczenie społeczne w tym czasie, bo to było raptem około 60% frekwencji. Niemniej z tych wyników wyłonił się obraz nowego ciała ustawodawczego, no nie taki jak go oczekiwał Jaruzelski i Kiszczak. Obraz taki, w którym rola rozgrywających mogła przejść w ręce opozycji i tego na pewno scenariusz Kiszczaka Jaruzelskiego nie przewidywał. A to oznacza, że rozmowy nie były tylko fikcją, że nie były tylko spiskiem, którym dwie strony się układają w sposób, który przynosi z góry określony rezultat, ale były pewnego rodzaju grą. Część środowisk opozycyjnych nie chciała do tej gry przystąpić. Uważała, że władza komunistyczna zawali się latem, najdalej jesienią 1989 roku. Obrońcy układu przy okrągłym stole mówili, może się zawali, a może się nie zawali, a może Jaruzelskiego obalą twardogłowi, a może z Moskwy przyjdzie właśnie ten sygnał czerwonego światła dla jakichkolwiek dalszych ustępstw, czy reform w Polsce, więc bierzmy co dają, bierzmy ile da się wynegocjować. Spór między tymi dwoma interpretacjami wydarzeń 89 roku pozostaje sporem trudnym do rozstrzygnięcia na innej płaszczyźnie niż wyboru politycznego. Mówi. Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Barbara Madajczyk-Krasowska z Gdańskiej Agencji Informacyjnej Solidarności. Dnia 11 lipca 1989 około 2.20 w Krynicy Morskiej przy dworcu PKS znaleziono zwłoki księdza Sylwestra Zycha. Prokuratura rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na jej wniosek 14 lipca w Zakładzie Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzono sekcję zwłok zmarłego. Była to już druga sekcja, tym razem z udziałem przedstawicieli kościoła w ceny faktów. Przede wszystkim nie mówi się o licznych obrażeniach. Kiedy toczyła się walka o inną lepszą Polskę, ta stara żyła własnym życiem w niewyjaśnionych okolicznościach. Zostali zamordowani dwaj księża, Stefan Niedzielak z Warszawy i Stanisław Suchowolec z Białego Stoku. Czy to nie były dowody na to, że łatwo nie będzie zmienić rzeczywistości? No, w pewnym sensie można powiedzieć, że był to jakby sygnał ceny moralnej, którą autorzy układu przy okrągłym stole, mam na myśli tych po stronie opozycyjnej, zdecydowali się zapłacić. De facto zgody na nierozliczenie tych zbrodni, które były popełniane nadal, nie tylko wcześniej, w początkowej fazie stanu wojennego ale w momencie trwania przygotowania do obrad Okrągłego Stołu, ich trwania, a nawet po zakończeniu tych obrad i po wyborach 4 czerwca, bo oprócz księdza Stefana Niedzielaka, przypomnę, bohaterski kapelan Armii Krajowej, winu i kapelan nielegalnego i prześladowanego w sposób szczególnie ostry represjami policyjnymi, ruchu rodzin katyńskich, został zamordowany właśnie za to. I właśnie na progu obrad okrągłego stołu, żeby pokazać, że SB może wyrównywać swoje rachunki polityczne i nic ludzie skupieni przy okrągłym stole nie zrobią. Nic rzecznik praw obywatelskich nie zrobi, po prostu SB dalej rozgrywa swoją grę, a wy musicie zamknąć usta, zacisnąć powieki i udawać, że nic się nie stało. Takie były realia w imię kompromisu, który przyniesie za chwilę polityczną zmianę. Podobnie śmierć księdza Stanisława Suchowolca w stoku nieformalnego kapelana KPN miała dokładnie takie samo znaczenie z punktu widzenia wyrównywania rachunków z przeciwnikami przez SB. No i ta ostatnia, szczególnie powiedziałbym perfidna śmierć zadana księdzu Sylwestrowi Zychowi już w lipcu 1989 roku, po 4 czerwca, którego napojono alkoholem do nieprzytomności i sfingowano jego śmierć z przepicia alkoholowego, co oczywiście było dodatkowym sponiewieraniem pamięci tego księdza, któremu SB pamiętała rolę patrona duchowego, osoby wspierającej duchowo grupkę młodzieży, która dokonała zamachu, w którym zginął sierżant milicji Karos. Te akty przemocy dokonywane już w 1989 roku w oczywisty sposób przez nieznanych sprawców, o których każdy, kto miał otwarte oczy, Wiedział, że są znani, że to są sprawcy skręgów SB. To była cena, którą SB chciało podkreślić. Chcieliście układ, to macie układ, ale musicie udawać, że ta władza, z którą rozmawiacie, ma czyste ręce. Komisja Rokity, która została później powołana od nazwiska jej przewodniczącego Jana Marii Rokity w Sejmie, tym kontraktowym powołanym w wyniku obrad 4 czerwca, do żadnych ustaleń wiążących, a tym bardziej do żadnej formy ukarania sprawców Przypadków śmierci w czasie stanu wojennego niestety nie doszła. Była to audycja Historia Żywa. Za tydzień o burzliwym drugim półroczu 1989 roku w Polsce.